Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Donald Trump zgadza się na zawieszenie broni z Iranem. Amerykański prezydent poinformował o tym na krótko przed upływem wyznaczonego przez siebie terminu, w którym Iran miał zgodzić się na ponowne otwarcie cieśniny Ormus. W przeciwnym razie groziła mu zagłada całej cywilizacji. Swoją decyzję Donald Trump przekazał na portalu Truth Social. Donald Trump oświadczył, że przychylił się do propozycji Pakistanu, która zakładała dwutygodniowe zawieszenie broni, oraz natychmiastowo otwarcie ciśniny Ormus. Jak dodał, w ciągu najbliższych dwóch tygodni Stany Zjednoczone będą pracować nad sfinalizowaniem porozumienia z Iranem. Powodem takiego działania jest to, że zrealizowaliśmy już, a nawet przekroczyliśmy wszystkie cele wojskowe i jesteśmy na bardzo zaawansowanym etapie prac nad ostatecznym porozumieniem w sprawie długoterminowego pokoju z Iranem oraz pokoju na Bliskim Wschodzie, napisał w mediach społecznościowych amerykański prezydent. Donald Trump dodał, że Waszyngton otrzyma od Iranu propozycję składającą się z 10 punktów, co stanowi realną podstawę do prowadzenia negocjacji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.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 Mamy nadzieję, że po tej zmianie w tym obszarze da się wypracować sporo oszczędności. Dziura budżetowa Narodowego Funduszu Zdrowia sięga 23 miliardów złotych. Sadownicy tymczasem próbują chronić uprawy przed przymrozkami. Temperatura przy gruncie spada tej nocy do minus 4 stopni.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 Welicza prezes Związku Sodowników RP Mirosław Maliszewski. Najmniej narażony na szkodliwe działanie mrozu są jabłonie, grusze i śliwy z powodu późniejszej wegetacji. Znacznie gorzej jest struskawkami truskawkami czy malinami. To są aktualności jedynki. Regiojet naruszył prawa pasażerów. Urząd Transportu Kolejowego przekazał, że chodzi o sytuację z grudnia ubiegłego roku. Czeski przewoźnik nie uruchomił 23 połączeń znajdujących się we wprowadzanym wtedy rozkładzie jazdy. Chodzi głównie o pociągi do i z Krakowa, ale też połączenia między Poznaniem i Warszawą. Wyjaśnienia Regiojet o trudnościach organizacyjnych nie przekonały pasażerów, którzy pisali skargi do Urzędu Transportu Kolejowego, mówi jego rzecznik Tomasz Frankowski.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 Decyzja o naruszeniu praw pasażerów nie jest prawomocna. Ragiojet może zwrócić się do prezesa Urzędu Transportu kolejowego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy lub zaskarżyć decyzję do Wojewódzkiego Sądu administracyjnego w Warszawie. Na koniec o kosmicznym rekordzie. Załoga misji Artemis 2 oddaliła się od ziemi bardziej niż misja Apollo 13, 53 lata temu. Minionej nocy kapsuła oddaliła się na prawie 407 tysięcy kilometrów, o ponad 6 tysięcy więcej niż w przypadku misji si Apollo ta misja, jak każdy lot w kosmos, wiąże się z pewnym niebezpieczeństwem. Jak podkreślają eksperci, zawsze istnieje ryzyko, że w statek uderzy na przykład mikrometeoryt. Gdy astronauci znaleźli się po ciemnej stronie Księżyca, ze swojej perspektywy widzieli zaćmienie Słońca. Na statku w pewnym momencie zapadło też 40 minut radiowej ciszy. To stracenie łączności z Ziemią, jak podkreśla Tomasz Drela z Planetarium Centrum Nauki Kopernik, było przewidziane podczas planowania misji. Manewr, który wykonywali, jego specyfika polegała na tym, że Księżyc w pewnym momencie blokował astronautom sygnał radiowy z Ziemi i versa. Ta misja to też próba generalna przed kolejnym po ponad 50 latach lotem załogowym na Księżyc, do którego ma dojść za dwa lata. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. W nocy opady deszczu na wschodzie i w centrum w wielu regionach Polski możliwe przymrozki. Temperatura minimalna od minus 2 do plus 3 stopni. Przed nami kolejny mokry dzień przelotne opady deszczu w całym kraju, a na termometrach od 5 stopni na wybrzeżu około 8 w centrum do 11 na zachodzie. Jedynka. Polskie radio. Autopromocja.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 14. Zapraszają Marcin Wojciechowski i Ula Kaczyńska. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radio. Która zmysły moje czule drażnisz ty Ciepłem słów dotykasz ty Która wzrokiem tak przyjaznym mówisz, że Kochasz mnie Źle mi Bez ciebie Spoglądasz za siebie drze jak liść Już czas muszę iść Myślami zawsze Ja, które łzy połykam gorzkie Teraz wiem, to kara za grzech Źle mi bez ciebie Spoglądam za siebie Drzę jak iść. już czas muszę iść islam he's a Te zbierają wszystko, są bezwzględne. No słychać jak w radiu. <laughs> Widzi pan? A jak to rozmawiamy, to jest zupełnie inaczej, prawda? No tak, no tak. Ale to jest bardzo ważne, co pan powiedział, że radio to, to jednak wszystko zmienia, bo można sobie wyobrazić, że jestem przystojnym brunetem czy blondynem. By było. Nie, ale to nie jest, że pan teraz na mnie patrzy, tylko jakby to było. Jak pan jeszcze mnie nie widział, tak jak pan sobie wyobrażał? Szczerze to? Nie hmm. bardzo wiem. Nie zastanawiałem się nad tym, ale nie wiem. Jakoś inaczej na pewno. Lepiej? No, ale ja się nie obrażę. Um, inaczej, a czy lepiej to tak? No, zasadzie... to znaczy, że lepiej. No, a może i tak. Wie pan co? To tak jest, że panie Marcinie, zrozumiałem wszystko, czekam na peronie czwartym w poniedziałek o 18.05, jak będzie tam odjeżdżał lajkonik Żaneta no i właśnie, zrozumiałem wszystko. No tak w radio to wie pan. Tak działa. Ja nie bez kozery też o tym peronie powiedziałam. powiedziałam. Panie Darku, no bo to wie pan, że pan te z... fantakne rozrabiał, że ja nie wiem jak to odkręcić teraz. Ja? Kiedy? No kiedy? W styczniu. No, no wybrał pan termin, kiedy ja byłem w Szklarskiej. No, pojechał pan zobaczyć, jak mieszkam w Karskim, prawda? No właśnie, nie wiem, który to był dom, także nie wiem, czy widziałem, a może widziałem. Miał pan powiedzieć, że pan był, że klucze udostępniłem. Nie ustaliliśmy tego. <laughs> no właśnie. <laughs> Proszę państwa, jesteśmy w trzeciej godzinie biura z znalezionych i to jest ten legendarny pandarek. Kajetan to już przebierał nogami i w oczekiwaniu na pana. Dlatego zdobiliśmy tak, jak zdobiliśmy, bo to wie pan, żebyśmy nie pogadali. Bo ten by Pana męczył. Ale Kajetan już powiedział, że Pana zaprosi. Do, do, tak? bo, bo on, Tak, bo on ma jedynkę w drodze. Okej, okay, okej, okay, no to czekam. No właśnie. Proszę Państwa, to tak od czasu do czasu. Powiedziałem, że nie będzie to jako jakiś taki cykl stały i regularny, żebyśmy się nie zamęczyli. A poza tym, no fundamentalne mam tutaj różnice co, co do pewnych treści i też formy E, bo ja uważam, że w radiu najważniejsze są historia. a piosenki to my możemy sobie wszędzie znaleźć. No ale oczywiście piosenki są kanwą. E, no więc musim, muszę tutaj to on tre zrobić, e, że ten Krzysztof Krawczyk rozpoczął trzecią godzinę biura piosenek znalezionych. E, kara za grzech. To nie jest jakaś taka bardzo klasyczna piosenka Krzysztofa Krawczyka, ani nie jest to rzecz tam z lat 70 kiedy on z tym wąsem czy z trubadurami. Tak, witam państwa, witam pana redaktora. Całem panie Darko. Właśnie, proszę państwa, to, że my sobie panujemy, my naprawdę jesteśmy per pan, to jest głupie, ale jesteśmy. No tak. No, No więc co z tym Krawczykiem? No z tym Krawczykiem to coś takiego, że te wszystkie piosenki y, wcześniejsze to my w zasadzie dobrze znamy. No tak, rysunek na szklepar ostatnio. Dokładnie tak, a w momencie, kiedy Krzysztof Krawczyk odszedł, no to ja też zacząłem troszeczkę szukać innej muzyki jego. Mhm. No i też właśnie między innymi ta płyta Warto żyć. Eee, właśnie zależało mi, żeby z tej płyty coś poleciało, gdyż e, nawet sam. Krawczyk powiedział, napisał e, o tej płycie, że to jest jedna z trzech, w którą zainwestował i własne pieniądze, i talent, i w zasadzie e, ona jest jed, e, no, dopracowana przez niego w, w każdym, powiedzmy, elemencie. I to według mnie słychać, bo i aranżacja bogata, i chóry, i no, zupełnie inaczej niż te wszystkie, powiedzmy, piosenki, które e, do, jego znamy. Do lodów na patyku te piosenki, mówi pan o tym. Warius Manx teraz bo zanim opowiem o panu Darku, to tak trochę jednak tej muzyki. E, ja pamiętam, jak Warius Manks do mnie przyjechało. Znaczy, przyjechało dwóch dziwnych panów i przywieźli muzykę bardziej instrumentalną, fajną, ale jednak sobie wtedy pomyślałem, że to chyba wielki mąki z tego nie będzie i podzieliłem się tą refleksją. I wtedy mi Robert Jansson powiedział: Poczekaj, szykujemy coś niezwykłego. No i potem zdarzyła się Anita Lipnicka. A dla pana Warius Manks, kiedy się zdarzyło w życiu? dla mnie zdarzyło się właśnie od tej płyty, z której będzie teraz ta piosenka, mm -hmm. czyli od płyty Ego z Kasią Stankiewicz. E, no z tego względu, że to była moja pierwsza kaseta oryginalna w domu. Ale oryginalna i ona była taka, czy to wie pan było z tych prześnych czasów? Nie, nie, oryginalna z hologramem. A, czyli tak, Związek Producentów Audio Dokładnie, wideo. tak. No i ta płyta, no ta kaseta. Mm -hmm. Ta kaseta do tej pory u mnie w domu jest i z tego nośnika niekiedy słucham tej, tej płyty i tych piosenek. To nieoczywista piosenka, bo już to nie był singiel ani tak. przebój. Tak. Hmm? Ona ukryła się na drugiej stronie tej kasety i w zasadzie ona od początku dla mnie była taką trochę niezwykłą piosenką, ale no nie przebiła się, nie była singlem. Znamy z tej płyty um, Orła cień, no, w, w, w, w, w, w, Ja pamiętam jak Orła Cień weszło na singlu To była jak Anita Lipnicka porzuciła zespół Znaczy rozstali się I w radiu, w którym pracowałem przyszedł mój kolega Piotrek Tatusiu, o którym często mówię I powiedział, a to sobie Lipnicka strzeliła w kolano No i taka pezata dziewczyna No bo Kasia Stankiewicz wtedy była pezą Przepraszam cię Kasiu Ale no Nie była taka jak jest teraz No cały czas wygląda świetnie Prawda? Jeździła ze mną taksówką. Panie Darku, byłem gotowy tą taksówkę wrzucić do Wisły. Bez Kasi i bez siebie. <głosy> Proszę państwa, to zagrajmy szept Warius yy, Maxi, i za momencik wracamy. znalezionych, jedynka Polskie Radio, Varius Manx, y, szept z pierwszej płyty z Kasią Stankiewicz, ten odłacień. Cień. No, jak się nie spodziewaliśmy, bo to rzeczywiście było takie zaskoczenie. Y, b, b. Ja już nie pamiętam kolejności, czy to Kasia Stankiewicz, znaczy ona się najpierw chyba pojawiła w Szansie na Sukces? Tak. No, właśnie tak, tak to było. Tak. Tam ją zauważyli, bo to był chyba program właśnie Varius Maxo i tam chyba Robert Janson ją y, Dziewczyna z Działdowa. Tak. Tak, tak, to pamiętam. Ona wtedy była jeszcze młodziutka, niepełnoletnia chyba nawet. Tak, proszę państwa, bo muszę powiedzieć, bo ja o tym opowiadam przez radio, ale nie każdy nas słucha co tydzień. Pan Darek jest po prostu maszynistą, albo aż maszynistą i, i jeździ pociągami wszelakimi. Powie pan coś więcej, bo jak pan się do mnie odezwał i trafił pan w mój czuły punkt, bo ja kocham kolej, skończyłem technikum kolejowe, to poza panu bardzo. Już wiedziałem, że mamy coś wspólnego. Bo co to znaczy maszynista? Kierowca pociągu. Okropny. No, mówiąc najprościej, tak. No. <laughs> no tak, to już ta historia trwa od 12 roku. tak? No to będzie już 13, 14? 14 lat w zasadzie. A pan e... sobie to wymarzył? To się pojawiło u mnie... Troszeczkę później, bo w zasadzie ja już chyba byłem w tym pokoleniu, które tak nie do końca wie, co chce robić w młodych latach, jak, jak jest ja. Ale co, w podstawówce się panu ta kolej pojawiła, czy później? Takim punktem przełomowym to było, to było w szkole średniej, kiedy, kiedy kolega E, poznałem kolegę, którego ojciec, już teraz świętej pamięci, niestety był e, czynnym maszynistą. I e, no, my się tam troszeczkę zapoznaliśmy. Hmm, pojawiła się też jakby, propozycja przejazdu, tam takim służbowym, technicznym N57. E, no, czyli kiblem. <głos> Dokładnie no, tak. Tak, no. tak e, wyprawa o północy w nocy, z Dęblina do Skarżyska z trzema jednostkami na przegląd. I później odebranie z powrotem yy, po przeglądzie do Dęblina. No i wtedy to jakby tak się troszeczkę rozbudził ten temat i, yy, i chyba to był ten punkt przełomowy, że zacząłem myśleć o tym bardziej na poważnie. Później pojawiły się studia. E, w międzyczasie powiedzmy zgłębiałem sobie z internetu przepisy, bo zaczęło mi to mocno interesować. No i kiedy pojawił się moment, że albo robimy dalszy etap studiów, no to stwierdziłem, że idę do technikum kolejowego, do no. technikum po studiach? Tak, dla dorosłych. A co na pan szkołę. studiował? Ekonomię. I y, y, y, y, rozumiem, szkoła średnia to, to jakiś liceum, tak? tak? jest. Tak A jest. rozumiem, że do szkoły pan chodził tam, gdzie pan mieszka. Tak, tak, znaczy, tak. ja nie mówię, gdzie pan mieszka, jak pan będzie chciał, to pan powie. Jak w nie, Kozienicach. Tam nie ma, proszę państwa, stacji kolejowej, żeby była jasność. No nie w Kozienic nie ma pociągów. Super. Miało być. Ale nie ma. Ale nie ma no, i nie będzie. No i co, skończył pan, rozumiem, zrobił pan licencjata na tej ekonomii, tak? Tak, tak. I chciał pan sobie zrobić magistra, ale ta może do technikum kolejowe. Tak, okazało się, że wtedy już dla wiedziałem... Do pracujących. No, wtedy już wiedziałem, że e, chcę się tym zająć, m, ale nie miałem wykształcenia. Wtedy trzeba było mieć albo technikum kolejowe, mhm. albo mieć zawodówkę. No i zacząłem kombinować, znalazłem szkołę e, dla dorosłych. E, Gdzie? to było w, tutaj w Warszawie, no i tam w trzecim semestrze pojawiło się ogłoszenie w Intercity, złożyłem papiery, no i ta historia tak trwa do teraz, można powiedzieć. No, bo już myślałem, że w tej historii pan powie, że, że w ogóle pan nie skończył żadnej szkoły kolejowej, bo to tak jak ludzie myślą, że żeby zostać pilotem sa liniowym samolotów mhm. pasażerskich, to trzeba skończyć tam szkołę lotniczą, Dęblin czy Rzeszów. Nie trzeba w ogóle. W tej hmm. chwili również na, na kolei też się ten rynek otworzył. Hmm. E, I nie trzeba mieć... Y, Jedynym warunkiem no to jest pełnoletność, y, niekaralność i tego typu rzeczy. I w zasadzie założenie jest takie, że to kolej ma wszystkiego kandydata nauczyć y, i go wyszkolić do, do tej pracy. Y, jednak jak ja wtedy jeszcze o tym myślałem, to przepisy były powiedzmy no, te stare. Czyli ja jeszcze... Y, Idąc w tym kierunku, wiedziałem, że muszę e, tą szkołę zrobić, ale kurs, na który się przyjąłem, no to już był tym kursem według nowych zasad. Czyli nowoczesnym. Tak, czyli powiedzmy, mi było łatwiej na początku, bo no, po szkole kolejowej jednak e, więcej się orientowałem. A na jakim pan był kierunku? Technik i transportu szynowego, czyli typowo maszynistowski kierunek. Ale uczył się pan o obsłudze tych urządzeń mechanicznych na nastawniach? Bo ja się jeszcze uczyłem o kluczowych nawet urządzeniach. Nie, tego nie. Tego, tego nie o, mieliśmy. właśnie, albo bo ja byłem na ruchu i przewozach. Może, może dlatego... gdyby to była szkoła dzienna, pięcioletnia, to może takie tematy by były. To no. były zjazdy weekendowe okay. e, dla dorosłych, mhm. to System załoczny. Ja wiem, że Państwo się teraz rozpalili i że są różne pytania. I mam takie pytania. znowu będziemy pytali pana, Darka, że jak się pali czerwone i, i, i dlaczego pociąg jedzie. To nie, to Państwo przeczytają w internecie, ale ja mam takie różne pytania, co to każdy by chciał zadać. Ale pograjmy! I kolejne granie to mnie Pan zaskoczył. Ja muszę powiedzieć, że ja tej piosenki nie znałem, jest mi wstyd, bo przyjaźnie się i z Adamem Wolskim i w ogóle łączy nas piękna przeszłość. Nie ma czasu, żeby opowiedzieć o koncepcie, który zrobiliśmy. Odsunąłem się od Ciebie I zamknąłem swoich snów Cały mój świat To ciszy czas Poszukałaś moją miłość nie ma Ciebie, nie ma nas W sercu mam wiatr taki dzień i zamyka się na świat Do ci się czas do ciszy czas, czas. każza Proszę Państwa, to już powiedzieliśmy, że Pan Darek pracuje na kolei, robi rzeczy niesztampowe, bo jakby, jak Pan o tym opowiada, tu skończyłem szkołę, zdałem egzamin, to bajobongo to się wydaje, że to jest takie proste. To jest proste, żeby zostać maszynistą? Czy żeby pan zapisz. No bo, bo ja, jak chciałem zostać taksówkarzem, to zrobiłem kurs, zdałem egzamin jeszcze w tych czasach. Trochę mnie koledzy wprowadzili. Po roku, na, nie, tam po, po dwóch miesiącach nabrałem wprawy i hulaj dusza piekła nie To się też tak da zrobić, czy to tak się nie da zrobić? W zasadzie w tej chwili każdy, kto ma taką koncepcję, ma taką chęć i chciałby robić ten zawód, no to no. Y, no, rynek się otworzył. No ale to w dwa miesiące się da? No, w dwa miesiące nie. Kurs, kurs trwa około dwóch lat. No i co? I po kursie zdamy egzamin i, i sobie wsiądziemy do ED 250? No jest coś, to już zależy... Y, który, tak którego nie, którego No nie, jest, jest coś takiego jak ścieżka kariery i tam powiedzmy początki, tak jak, tak jak ja zaczynałem, no to w, y, manewry na spalinówkach na Grochowie y, przez pierwszy rok mniej więcej, mm. a później już nieśmiało jakieś tam trasy się pojawiały, y, tak mniej więcej to powiedzmy, no i to mniej więcej wygląda w tej chwili podobnie. Podobnie, bo, bo praca maszynisty to nie tylko powiedzmy prowadzenie pociągu, to jest również przygotowywanie pociągów, to jest również praca właśnie na manewrach, kiedy składy zjeżdżają, trzeba je umyć, trzeba je e, podwozia sprawdzić, no to trzeba te składy przeciągać przez całą mhm. stację, żeby to tam do konkretnego punktu mm, trafiło. No i to wtedy jest nasza praca na lokomotywach spalinowych, e, to właśnie wykonuje się powiedzmy na samym starcie e, do zawodu. Bo poruszę to temat Pendolino. To jest trochę taka nasza wizytówka. I jak ten projekt Pendolino był realizowany, ja pamiętam bardzo dużo takich prześmiewczych głosów Po co nam to, że bez wychylnych pudeł. W sumie można było. E, I tak dalej. I że tyle pieniędzy ale ja usłyszałem y, kiedyś głos bardzo mądrej osoby, która pracowała w PKP Intercity, w pierwszym biurze prasowym po tej transformacji I, i wtedy usłyszałem, że gdyby nie projekt Pendolino, to Polska Kolej by nie była tu, gdzie jest teraz. To prawda? No mam podobne zdanie ten temat, dlatego, że od tego momentu mhm. Kolej stała się jakby fajna. To znaczy ludziom zaczęło się y, y, Pasażowie zaczęli postrzegać kolej, że kolej może być nowoczesna, może być szybka i zupełnie inna niż do tej pory ją znali. To my jesteśmy yy, po Goldenach tak. i jesteśmy w tej tradycji yy, takiej dzisiejszej, że gramy polską muzykę i ciach, no jednak <gry> nie wyszło. Pan się odgrażał, że będzie z winyla oddrażałem się, mam nadzieję, że jakoś to zabrzmi. 89 rok. Czyli to winyl oryginalny. Or, oryginalny winyl. Tu właśnie chciałem podziękować Agnieszce. E, kilka lat temu przekazała mi kilka już jej niepotrzebnych i Okazało się, że... Madonnę mi... panu dała? Tak. Kocha się w panu ta Agnieszka <laughs> chyba. Co? <laughs> może. Może. E, w, tam jeszcze Bruce Springsteen się trafił. E, Born in the USA? Em, Chyba tak. Chyba tak. Chociaż dokładnie nie pamiętam, bo zaglądam do, do płyt winylowych stosunkowo no. rzadko, ale tam też się yy, pojawiło jeszcze kilka innych fajnych rzeczy. W każdym razie przede wszystkim one są w stanie idealnym, praktycznie te płyty. No właśnie to słychać. Tych wrzasków jest tam naprawdę niewiele. No, to prawda. I, I też taką pan wybierał piosenkę. Ona była singlem, ale to tak świata nie zawojowała akurat. Czemu to? A dlaczego warił smak szept? No ale to jest jakaś sytuacja. nie, sytuacja. Prostu... Całował się pan pod tam... Nie, po prostu najbardziej mi wpada w ucho ta, ta piosenka i wydaje mi się, że jest no, może nie najlepszą, ale bardzo dobrą z tej płyty. A pozostałe te dobre piosenki to przecież znamy, a chciałem, żeby poleciało coś, co mhm. no, co, co, nie jest znane. Spenny szajs, Madonna. I know for sure Push you back. many will Spanish Eyes. Y, jaki pan? Ale jakąś dobrą wkładkę pan ma? Nie, standardowa ta, która była. Wie pan co, bo ja jak sobie posłuchałem i potem sprawdziłem też plik z takiego z tego serwisu streamingowego, co ma jakoś bezstatną na literę T. I powiem panu, że bardzo dobrze to brzmi. Ten wavik, który pan podesłał z gramy. Ja tam się bałem, że tam troszeczkę kołysania jest problem. Nie, nie. Ja, ja, ja się jakby wiedziony pana, bo pan mnie uprzedził, posłuchałem i nie. Nie, jest spoko. Pan Darek Maszynista, to proszę Państwa, jest naszym nocnym gościem. Panie Darku, muszę o to zapytać, no bo, Pan, no nie będę o, o romantyzmie pytał, o, o tych barbarzyńskich godzinach wstawania. To myślę, że każdy sobie jest w stanie uświadomić. Ale teraz będą takie pytania bardzo proste, bo jakby Pendolino to jest taka ta wizytóweczka. I to jest tak zwane EZT, Tak? Tak. Elektryczny zespół trakcyjny. Tak I to te wszystkie takie składy łączone, my tam kolejarze, miłośnicy kolei, to to ładnie nazywamy, mm, albo są wagony i lokomotywa, albo są EZT, tak w uproszczeniu mówiąc. Tak, dokładnie tak. I wie pan, pytanie, które ciśnie się na usta, temat toalety się pojawia. <śmiech> I to jest też rzecz, która... I w Pendolino to można to sobie wyobrazić, no bo pan może sobie tam z tej kabiny wyjść... I tam do toalety, no w czasie jazdy nie, bo pan jest sam w kabinie, tak? Pendoliny no, tak, jest tak. prowadzone przez jednego mechanika. Wszystkie nasze pociągi są prowadzone pojedynczo. Nie ma dwóch... A jak się widzi, jak wjeżdża na centralny, to siedzi dwóch chłopów czasem. No to zazwyczaj dlatego, że ktoś się szkoli. A, a normalnie już teraz... Już tych czasów nie ma, za... tak? To już będzie dwa lata chyba, jak zmieniły się przepisy, bo było wcześniej, że powyżej 130 na godzinę potrzebny jest drugi człowiek i było stanowisko pomocnika maszynisty. Okay. W tej chwili tego nie ma. W tej chwili do 160 na godzinę jeździmy w pojedynczej obsadzie, a powyżej 160 dalej w pojedynczej obsadzie tylko musi być ETCS. I o tym też powiemy, bo to ludzie nie wiedzą o co chodzi, ale to za chwilę. No, no to dobra normalna sprawa. To, to, to jest coś, co się pojawia na tych forach. To co wtedy, jak trzeba do tej toalety pójść? No dobra, w Pendolino to pan staje, na stacji na przykład jest ten postój handlowy i wtedy pan ewentualnie, jeśli jest taka potrzeba. Ale takiej lokomotywie, to, to jak to się odbywa? Tam jest toaleta? No nie ma. Nie ma, a nie wiem, czy pan wie, że w niektórych projektach... Kiedyś było. Tak. Pesowskie gamy w towarówce, które jeżdżą, tam mają toaletę nawet... Mhm. Ale nie wiem, czy, czy koledzy maszyniści używają tego, mm, tego przybytku. A jeżeli chodzi o, o tutaj u nas, no to po prostu na postoju trzeba... Trzeba być zdrowym. Mówiąc krótko, żeby być maszynistą i tam odpowiednio sobie to regulować. No, no, troszeczkę bo... każdy z nas to planuje. Czyli powiedzmy no, no, jadąc, no nie za dużo się pije, bo Nawet może być szczególnie. kłopot. No, mhm. Szczególnie kawy, bo to różnie może być. No chyba, że się jedzie pociągiem, który zatrzymuje się e, przynajmniej na kilka razy. No to zawsze Znajdzie się ta minutka. Tak. No dobra. Y jakby nie idziemy w temacie, a jeśli no, dopadnie nam ja ja nas jakaś niedyspozycja, bo ja rozumiem, że wtedy się, jeśli trzeba, to trzeba się awaryjnie zatrzymać gdzieś, gdzie można się zatrzymać, tam zawiedzą pewnie odpowiednich służb. No tak, no, trzeba powiadomić dyżurnego i w sytuacji takiej kryzysowej, kiedy już nie, no nie da się, no to po prostu trzeba by się zatrzymać, zgłosić ten temat i, i po chwili dalej jedziemy. No temat, temat taki wie pan, bo to, to są tabu. I, i, i głupio zapytać, ale z drugiej strony jesteśmy tego bardzo, bardzo ciekawi. No bo to fajnie się gada, a czas płynie. No goja? Co to za piosenka jest, panie datku teraz? No goja, goja. No ja to goję, znam jedną piosenkę, wie pan. No to niedobrze. No, to, no jeszcze, co pan tu będzie promował, ten satelitarny internet? A czemu by nie? A, bo to nie jest taka stara piosenka, a Goja to tak. mi się kojarzy, wie pan, tam sprzed 15 lat bardziej. Tak, bo tutaj też Goję poznałem, pamiętam, kiedyś jeszcze w czasie studiów, w Parku Praskim, tam to jest taki nieduży amfiteatr, mhm. taka muszla, no i tam kiedyś koncertowała Goja. To było 2004 rok. Wtedy, wtedy piosenką startowali do Polski preselekcji na Eurowizję. Mhm. Tak. Piosenek znalezionych, muzyka nocą, no dwie piosenki nam zostały. E, a ile ja mam pytań? Panie Darku, pan powiedział takie słówko, takie słówko taki skrócik kolejowy. E, ETCS. ETC. Zawsze mówię e odwrotnie. ETC. A to bardzo często ludzie tak mówią? ETCS. No ale wie pan ja? To mi jest wstyd, że ja tak powiedziałem. Przecież ja powinienem być, wie pan, chodzącym ideałem. To już nie wygląda, to niech będzie, chociaż a tym guzik e, to jest rzecz, no właśnie, co to jest? Bo, bo to jest ta rewolucja na kolei też. Tak, to jest, to jest rewolucja na kolei, która przede wszystkim nas pilnuje przed, mm -hmm. przed popełnieniem błędów. Ten system, powiedzmy mówiąc najprościej, nie pozwala nam przekroczyć dozwolonej prędkości w danym momencie. Czyli I jakby to... pan tam chciał sobie ten nastawnik, to się nie da. Znaczy tak, jeżeli powiedzmy jadę, gdzie mogę jechać 160 na godzinę i chciałbym się dalej rozpędzać, no to system pozwoli mi jeszcze 5 na godzinę więcej pojechać. Mm -hmm. Jeżeli to już byłoby powyżej 150, 165, wdrożę się hamowanie. Ale takie do zera? Nie. nie. System wyhamuje do tej prędkości, żeby ona była prawidłowa. A pan co, mandacik? No, mam <laughs> dla ciebie mandacik za przekroczenie no. prędkości? Czy to tak jest, by pan bezrefleksyjnie. Tam przekroczył Darek prędkość, automat wyhamuje, czy to tam już płynie raport do kierownika? Nie, nie no tak... A, A czy tak może pan tam ten nastawnik do oporu i już? W zasadzie... Tak, ale... Jeździmy taką prędkością, jaką możemy i na kolei to jest tak troszeczkę zupełnie inaczej niż, niż jak sobie wyobrażamy jazdę samochodem. Tam nikt prędkości nie przekracza. I... I je, je, jedziemy w punkt. Jeżeli jest na trasie 160, to nasza prędkość się powiedzmy, buja między 157 a 160, tą prędkość Ma się zmienia. A to pilota, że ta, ta jest taki ten pomacik, tak? E, czyli... Na przykład na pendolino jest ten ale nikt go nie używa. A czyli to na rękę cały czas. Tak, ale to nie tak. jest, że nastawnik jest cały czas, czyli ten, ten, ten gaz jak w samochodzie wciśnięty, bo rozumiem, że to tam odejmuje pan od czasu do czasu. To są takie delikatne ruchy, powiedzmy, jak pod górkę, to więcej e, mhm. i tak dalej. I jeśli chodzi o właśnie o tą prędkość DCS-ie, jeżeli na przykład mam, no, zbieram się do ograniczenia jakiejś prędkości, to tam odpowiednio wcześniej pojawia się taka ścieżka schodzenia z tą prędkością, czyli pokazuje mi system, że ja już muszę rozpocząć hamowanie. I tak sama historia. Czyli taką nawigację jakby. Pan ma taką nawigację prędkości, tak? Dokładnie tak. Jeżeli ja nie nadążam za tą ścieżką, za tym, za tym punktem prędkości, który ucieka, mhm. czyli nie wdrażam hamowania, no to system mi pomoże. Na tej zasadzie. Więc yy, wyhamuje mnie do tej wartości, do, yy, do której yy, powiedzmy, czy samofon na 40, na 60, z jakiej tam ograniczenia jest to potrzebne. Ale pan powiedział do 160 i teraz pytanie. To znaczy, że my jeździmy szybciej? No w tej chwili w Polsce jeździmy na maksymalnie 200 na godzinę. W wielu miejscach? E, na nie. Z Warszawy do Tam po Gdynię. tych zakrętach? I, no. dużo, I dużo tego 200 mamy? Mm. Bo to nie czujemy. Znaczy, że tam w wagonach się wyświetla ta prędkość albo można sobie aplikację. Ja kiedyś jechałem panu wysyłałem zdjęcia z aplikacji. Pamięta pamiętam, no. pamiętam. E, no jest ten pierwszy odcinek przede wszystkim od Warszawy, który... E, Legionowo z... i tak dalej? Tak, już, już powiedzmy za Pragą do Legionowa już mamy tam 200 na godzinę. Za chwilę łuki zwalniamy. Przez Legionowo pan 200 w nie, nie, nie. nie, W Legionowie to już zwolnienie jest do, do 160 i na łuku do 150 na wylocie dalej. Ale za chwilę dalej za Nowym Dworem Mazowieckim się prostują tory za Modlinem i tam jedziemy 200. Na przykład przez Ciechanów runiemy przez Perony 200 na godzinę na przykład. To... to przecież nie stałem nigdy na peronie w Ciechanowie. A przez Działdowo też 200? Nie, nie, w Działdowie, w Działdowie przez perony jest 160. To tam tam, tam wy pan, wszyscy pokazywali, jak ten śnieg w tym Działdowie tam był pod te tak, kolana. Tak, Jakby tak 200 tak przelecieć, to by zdmuchnęło ten śnieg. nie byłoby w Polemie. No kurczę, A nie wiem, co by dziennikarze wtedy mogli. Okej, okay. ja pamiętam jak do nas do radia, to było w Gdyni, przyszła dziewczyna, która sprzedawała w Gdańsku na Długim Targu guziki. I ona tam jakąś piosenkę przyniosła. Ja jeszcze wtedy bywałem uprzejmy. No. I, I wziąłem tą piosenkę, a potem jak zobaczyłem co się wydarzyło, to sobie pomyślałem rany ona u nas była. Justyna Steczkowska. Tak. I, jest... Wygląda przepięknie, Justyna. Ciągle. Tak, ale jeżeli tak to no. nie jest moja bajka, jeśli chodzi o, o, o twórczość. E, Nawet ta mówiąc. pierwsza jeszcze jak Ewa Omernik, czyli Grzegorz Ciechowski zrobił tą pierwszą płytę? Nie trafiło to do mnie, szczerze okay. mówiąc. E, ale właśnie ta piosenka, którą zasłyszymy, usłyszymy. No to jest, to jest zupełnie jest co inna rzecz. Tak. czy znaczy, zu... świeża, no, Relatywnie tak. No to chyba kwestia dwóch lat no, może. No właśnie. E, ale to jest zupełnie co innego. Jakaś e, zupełnie inna stylistyka. E, mhm. Tam mamy do czynienia z takim dosyć ciekawym bitem. I może dlatego mi się spodobała ta piosenka. Później wsłuchując się w tekst, no tekst jest też świetny. No i chyba ona też nie, jakoś w radiach nie za bardzo ta piosenka chyba przeleciała. Te historie każdy zna Jak w serialu widzisz to co robię Reżyserem jesteś sama. Mnie to boli Ty siedzisz wygodnie za ekranem ja I już kolejny raz Udajesz, że mnie znasz Chociaż jedna twarz To tyle różnych prawd Sam nie wiesz, którą znasz Wczoraj, dzisiaj, jutro za pięć lat Jeśli krążą w mojej głowie Etykietek tak tyle mam Ich opinie jak tytuł noszę Za ekranem ja I już od tylu lat udaje, że mnie znasz Chociaż jedna twarz To tyle różnych prawd No powiedz, którą znasz radiowych y, tajemnic. No, widzi pan, m, m, nie jest łatwo. Prawda? Że to się wydaje panie. nie no godzina. To, to, to, to trzy byśmy byli w stanie. No. A o tej kolei ile moglibyśmy opowiadać? W nieskończoność. No jeszcze na pewno trochę więcej. Albo o tym, że pan, żeby przyjechać do pracy, bo pan y, rozumiem y, pracuje na Olszynce znaczy, Tak. Tam jest pana... Ta, tam pan ma buty na zimę. <laughs> A panie dodatku już ostatnie pytanie. A jak je, jedzie pociąg z daleka? Z Krakowa, y, albo z Zakopanego do Gdyni. Mhm. To ten pan, który siedzi w lokomotywie, czy tam w kabinie sterowniczej, to on tak jedzie od Gdyni do, do, do, do Zakopanego, albo od Zakopanego do Gdyni? Nie. nie my. Y, w, na tym całym odcinku y, trzech ludzi będzie prowadziło ten pociąg. Y, czyli Góral najpierw? Y, Krakowski. Krakowski no, tak. maszynista. E, o, przejedzie odcinkiem przynajmniej z Zakopanego do, do Krakowa. W Krakowie m, będzie zmiana. Do Warszawy pojedzie kto inny i z Warszawy do, do Gdyni pojedzie e, trzeci, trzeci maszynista. E, no i my mamy tak poukładane, że w ciągu 12 godzin mamy pojechać do stacji zwrotnej i wrócić. I są służby 8-godzinne, są 12-godzinne. W każdym razie tak są obiegi układane, że pojedziemy do Poznania i wrócimy, pojedziemy do Gdyni i wrócimy, pojedziemy do Katowic czy do Krakowa i też mamy wrócić w tych 12 godzinach. Są pociągi tak poukładane, że mamy tam przerwę, przynajmniej te pół godziny i pociąg powrotny. Co w na to koniec? Wrócimy. No, no tego Jarka zagramy. Dobrze, bo, bo, bo pan tutaj to ATB, ja mówię, to, to jaki ATB ma być? I tu do ostatniej chwili yy, pojechał pan niedawno na koncert Nochawicy, do Bielska Białej mojego ukochanego. Tak, pojechałem drugi raz na koncert Jarka Nochawicy. Co za, dla, dla Minulost? Dla jednej piosenki? Nie, tam jest dużo. A wszyscy myślą, Piękno. że jest Minulost i do widzenia. No, to trzeba posłuchać, zgłębić. A pan, pan lubi Czechy, pan ciągle jeździ do Czech. Tak. I pan po czeskich tak. torach jeździ nawet, ma pan tam te egzaminy, wszystko. Tak, tak, jeżdżę. jeżdżę. No? no i co z tym nochawicą? No bo to rzeczywiście zdarzyło się na liście trójki, to minulost, Lost, Marek mm -hmm. zagrał. i gdzieś jedynce była... usłyszałem. I, i, Lost. I, było, I było jeszcze jedna, paruba. Bo to jest chyba z tej płyty będzie w ogóle. Mm, paruba, Paruba. Przepraszam, no. Mm -hmm. Tak, to będzie z tej płyty... Y z Jarkiem Nochawicą to powiedzmy, ja też nie znałem go, ale kilka lat temu nasza lektorka, Ania, pozdrawiam, e, która nas uczyła czeskiego języka, kiedy przygotowywaliśmy się na, na właśnie e, prowadzenie pociągu do Czech, e, właśnie nam podpowiedziała, posłuchajcie sobie Minulost. No i opałka, ja, To jest piękna piosenka. Bardzo. Ale stwierdziłem, że znamy ją, więc jej nie będę proponował na dzisiaj. E, wybrałem inną, wydaje mi się, że też jest ciekawa. E, no i od tamtej pory kilka płyt kupiłem, Dwa razy byłem na koncercie w Bielsku, a mam już kupiony bilet na grudzień na trzeci koncert. Też w Bielsku? Też w Bielsku, też w tej sali. Jest pan niemożliwy. Kawatina y, sala, I ma świetną akustykę. A piękna sala. Piękna sala, nowa, nowoczesna. Ja tam niedaleko się wychowałem, znaczy bywałem tam, moja babcia mieszkała, ta, ta niedobra babcia. <laughs> no? No. I tam niedaleko z Bielsku Biała Lipnik. Stacja. Jest. Ja zawsze mówiłem, że przyjadę na Biała Lipnik, będę maszynistą, babciu. Jak zagwizdę, to ci bębenki w uszach popękają. I gumę z bolkiem i lolkiem kupowałem w kiosku. I ten, tym tunelem. Pięknie, tam, fajnie. No tak. Kocham Bielsko. Mógłbym tam mieszkać. To nie szkarskiej. Ale w szkarskiej to ja już wie pan. W prawie <laughs> ten to teraz. W mój tata się urodził. Co A, my tutaj? No Kajetan Tłokowski, Pan Darek. Niech będzie Pan Darek i Marcin Sobesto. Dziękujemy bardzo i posłuchamy Empire State. Dobrego dnia. Życzymy Państwu pięknej wiosny, bo to już teraz ten moment. Wiosna ma dwie wady. Strasznie się długo na nią czeka i ona tak szybko mija. No coś w tym jest. Ale przyjdzie no. lato. No i to już nie będzie fajne, bo ja będę myślał o jesieni. A piec czeka. Dziękujemy <śmiech> bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Tak mycie jak do a noć krainu o skalę. Zanim nima, zanim nima, zanim nima, zanim nima, cię budu očima. dechu budu dýchat z křelemi, jako pták, ve vodě jak ryba na zemi. Pomalu, pomalu, pomalu, pomalu zní bugny z nepálu. Na z wypálen, mám bláznu v cech, Propadám se tebou jako zdviż. Na Empire State stale jíš do suterenu. Propadám se tebou jako zdvíš. Na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Kdyby nie je jako zajíc a jemu w patach mi, Stráněmi, stráněmi, stráněmi, stráněmi biezi, mali hoši s holemi. Jsem jeden z nich ten první z praporem, slunce zapada za černým obzorem. Maminko, maminko, maminko, maminko, ona mnie trápí malinko. Na čele, vypálen, na bláznu v cejch. Propadám se tebou jako stwyż. Empire State, stale do suterenu Propadam se tebou jako zdwyż na Empire State, a ty to wiesz, a zwyższ cenę. Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Tylko szczerze.